Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji 22 listopada 2022 roku, odcinek numer 51. Antywirus po tej stronie i gospodarz zezowatyzoro po drugiej. 22-22, no kurde, 11. Ezoteryka, liczby. Mhm. Tak, czary Mary. Natomiast tytułem naszej dzisiejszej audycji jest operacja Pustynny Beret, ponieważ bardzo wiele znaków na ziemi i niebie wskazuje, że te właśnie pustynne historie nabierają zupełnie nowego rozpędu. Także ciężary przenoszą się z całkiem Bliskiego Wschodu na średnio Bliski Wschód. A na pustyni tam chłopaki biegają z piłką. A biegają w Katarze, biegają. Dzisiaj właśnie był mecz. <śmiech> Wszystkie wsie i miasta były właściwie wymarłe w, przez dwie godziny. Mecz obejrzałem, chociaż wrażenia mam takie jak zwykle. Zresztą kilkanaście lat temu z tego właśnie powodu wywaliłem telewizor. I już więcej go nie kupowałem pozbyłem się go definitywnie, bo jakby za dużo to było na moją cierpliwość oglądanie sportu na ekranie. Jestem raczej zwolennikiem uprawiania go własnymi rękami i nogami. No ale szereg ludzi się tym pasjonuje. Oczywiście moment wybrania tych, tych zawodów nie jest taki całkiem przypadkowy, bo po pierwsze tam jest bardzo gorąco, a po drugie widać, że istnieją takie zakusy, ażeby tego typu imprezy wykorzystywać do różnych celów politycznych. I także w tym przypadku pojawiły się takie sygnały. Mianowicie wczoraj były minister, znaczy jeszcze chyba jest aktualny, pełniący funkcję, Gantz, minister obrony Izraela, powiedział, że podejrzewa, zresztą wspólnie z szefem wywiadu wojskowego IDF, że Iran zamierza w jakiś sposób wykorzystać tą imprezę do destabilizacji sytuacji i do wprowadzenia takiego czy innego zamętu. Także to od wczoraj pojawiły się różne tego typu informacje. One nie są rozpowszechnione, natomiast w prasie izraelskiej można je sobie odszukać. Co więcej, od zeszłego tygodnia trwają intensywne podróże generałów, szefów wywiadu, szefów sztabu izraelskiego i amerykańskiego między sobą się odwiedzają. Aktualnie w, w Ameryce jest Kochawi, czyli urzędujący szef sztabu na pięciodniowej wizycie z której wynika, że obie strony uzgodniły dosyć duże przyspieszenie w zakresie wspólnych działań przeciwko Iranowi. Także te, te czynniki tutaj widać, że zaczęły galopować. Kurilla, czyli szef Centkomu był w zeszłym tygodniu w Izraelu. Tam też szereg wizyt odbył, ze wszystkimi oczywiście najważniejszymi osobami. Teraz jest rewizyta. Ciekawe słowa się tam pojawiły, jeżeli chodzi o komentarz. Mianowicie szef wywiadu nazwiskiem Haliwa powiedział, że pięciodniowa podróż szefa IDF-u koncentruje się na zagrożeniu oczywiście ze strony Iranu i przypada na krytyczny czas. Kto wie, co miał na myśli na czym um, ów krytyczny czas będzie polegał. Niemniej jednak yy, jednocześnie Iran się przyznał, że rozpoczął wzbogacanie uranu do czystości 60%, 60 oficjalnie oczywiście, bo nieoficjalnie tam zupełnie inne parametry wchodzą w grę. Yy, amerykańscy urzędnicy przyznali, że nie są w ogóle zainteresowani kontynuacją rozmów w Wiedniu w zakresie umowy atomowej i że bardziej ich interesują kwestie społeczno-polityczne w Iranie w postaci zamieszek i różnych tutaj kulturowych perturbacji niż dokończenie tychże rozmów, które uważają za z góry przegrane. Także tyle to mniej więcej z tych bieżących informacji. A z nich oczywiście będą wynikać następne. No i tam jest poważny wektor kurdejski w całym tym zamieszaniu, bo przypomnę, że to było ponad miesiąc temu, te duże zamieszki w Iranie, oburzenia społecznego różnych sił prodemokratycznych. Po śmierci na posterunku tej policji obyczajowej młodej, na początku nie było wiadomo skąd ona jest, czy to była Afganka, czy jakaś inna się okazuje, że to była przedstawicielka mniejszości kurdyjskiej właśnie. Z prowincji przyjechała do stolicy i tam z powodu jej nieodpowiedniego ubioru Zatrzymała ją policja hmm, obyczajowa, co ojatolachowie hmm, pielęgnują, bo to są tysiące tych agentów na ulicach pilnujących porządku społecznego, żeby kobiety były odpowiednio tam pozakrywane we wszystkich fragmentach. I ona się tam tłumaczyła, że ona nie rozumie bo tego, że tam coś jest nieodpowiedniego, bo u nich tak się nosi i tak dalej. Wzięli ją na posterunek i tam doznała, co widać na filmach, ataku. Prawdopodobnie był to jakiś stan zawałowy. Tam ją próbowali ratować i w, w, w, w tym ośrodku przy asyście pomocy lekarskiej zmarła. Ale media te demokratyczne, ja tu nie bronię, a ja to Lachów, tylko mówię, co widać na filmach, które można było znaleźć, oficjalnych. Zresztą to było podane przez jakieś tam agencje praw człowieka. Irańczycy bez lęku te wiadomości upublicznili, bo, bo, bo po prostu mają wszędzie te kamery w tych ośrodkach zatrzymania, że nikt, broń Boże, jej nie bił. I nie, nie było żadnej przemocy, o czym mówiły od pierwszego dnia środki masowego przekazu na Zachodzie, że doszło do jakiegoś ataku brutalnego, ją tam pobito, zmasakrowano i tak dalej, nic z tych rzeczy. Zresztą sekcja zwłok to potwierdziła, że ta młoda kobieta zmarła w wyniku niewydolności serca. Ja już oczywiście nie wiem, czy jej czegoś tam nie podano i tak dalej, ale... No ale śladów bicia i znęcania się nie było żadnych i to potwierdzają świadkowie i te filmy i tak dalej. Być może to było zmanipulowane, w każdym razie nie były zmanipulowane protesty społeczne w odezwie na masową propagandę w mediach, szczególnie elektronicznych, na tych Twitterach i tam Facebookach, co po kilku dniach władze Jatollachów musiały zablokować. Po prostu wyłączyli Twittera i Facebooka, żeby uśmierzyć te protesty. A jak wiadomo, to zawsze przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. One jeszcze bardziej rozgorzały i przerodziły się w kilkutygodniową falę zamieszek w całym kraju. Przeciwko tym rządom autokratów religijnych, którzy mordują rękoma policji politycznej młode kobiety nie noszące przepisanego hijabu. Tak? I tak wyglądała narracja w mediach zachodnich. No ale kto się martwi o szczegóły, jak to naprawdę było, kiedy ofiara jest prawdziwa, bo ona faktycznie w tym zamknięciu zmarła tak, w szpitalu. Policja polityczna ją zamknęła, tak, czy miała wadę serca, czy nie miała, czy była szczepiona, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś ją bił, czy nie, to też nie ma znaczenia, ma znaczenie, że protesty już się rozlały i były coraz gorętsze. No i władza Jatolachów oczywiście stłumiła siłą ileś było kilkadziesiąt ofiar, tych zamieszek, wtrąconych do więzień, ofiar śmiertelnych, tragedie rodzinne i tak dalej, także... No to, to jest ten ślad kurdyjski oczywiście bardzo skrzętnie wykorzystany przez propagandę po drugiej stronie bo mniejszość narodowa Kurdów podobnie na południu zwłaszcza Iranu, na zachodzie na tym styku tego półksiężyca między Iranem, Irakiem, Syrią jest stosunkowo liczna i Turcją na południu Turcji w tych okręgach przy granicy właśnie z Syrią i Iranem Kurdowie stanowią 30 40% mniejszość, która jest, należy do innej strefy językowej, wyznaje inną religię, no i czuje się przez władze centralne w Ankarze upokarzana i inwigilowana politycznie, te partie, które reprezentują Kurdów są zawsze na indeksie jako nielegalne i tak dalej, i tak dalej. No i równolegle z, ty z tymi akcjami w Iranie rozgrywają się zamieszki kurdyjskie w Turcji. Doszło do, tydzień temu, do, do krwawego zamachu kilkanaście ofiar śmiertelnych Wybuch bomby, tak, domowej konstrukcji. Znaleziono sprawczynie, to była kobieta. Z, okazuje się, Turcy mówią, że znaleźli ślady jej szkolenia przez Amerykanów z tych środowisk kurdyjskich właśnie. Mamy tu dwie sprawy. Turcy się stawiają Amerykanom, mówią, że ich wywiad szkoli terrorystów którzy sieją zamęt w państwach muzułmańskich, w Turcji konkretnie, nie dopowiada Erdogan tego, że równolegle coś podobnego dzieje się w sąsiednim Iranie, <grymne> też na tym samym wektorze, ale no, musimy się przygotować do rozprawy z terrorystami, z wrogami naszego państwa, Kurdami, z partii pracujących Kurdystanu, czyli z tej najbardziej agresywnej frakcji komunistów, tych rewolucyjnych, którym tak na marginesie broń dostarczają różne dziwne organizacje międzynarodowe, na przykład na trzy litery. I mamy poważny problem na południowej flance NATO, Turek e mimo tego, że Amerykanie go co chwilę gaszą i próbują hamować, wprost mówi w swojej telewizji, że insz Allah, niedługo, jeżeli Allah pozwoli, rozpoczniemy ofensywę militarną w Syrii, aby dać, położyć kres tym aktom wrogim naszemu państwu, terroryzmowi, zastraszaniu ludności, no i nieweczeniu podstaw demokracji. Także ja oczywiście nie wiem, czy Turcja w jakikolwiek sposób się porozumiała z Iranem, jak bardzo mu ufa albo nie ufa, bo to są różne odłamy islamu, wrogie co do zasady, ale od wielu miesięcy widać konwergencję handlową w organizacji BRICS, więc wcale bym się nie zdziwił, Gdyby gdzieś tam między nimi działał jako taki pośrednik i cichy kamerdyner i adwokat wspólnej sprawy, na przykład Sergiej Ławrow, który próbuje zwaśnione strony Iraku, Iranu i Turków, wciągnąć w orbitę handlową Chin w organizacji BRICS i tam ich us uśmierzyć, uspokoić, bo handel uspokaja wszystkich, tak? Wszyscy zarabiają i są szczęśliwi. I Turcja ostatnio zgłosiła akces do tej organizacji, razem z Iranem. Więc yy, z, z, z być może wybuch tego nagłego terroryzmu kurdyjskiego jest z tym właśnie związany. No bo. Ten nowy spokój handlowy być może stoi na drodze innych planów. Trzeba zrobić destabilizację, żeby te nowe plany zniweczyć w ogniu walki etnicznej, religijnej, w tej porzodze, która się teraz rozgrywa na przykład na Ukrainie, wedle tych samych wzorców religijno-etnicznych, językowych. Ja, broń Boże, nie tłumaczę nikogo tutaj, kto jest święty albo nie, tylko mówię, jak działa mechanika sporów międzynarodowych. Trzeba najpierw rozpalić konflikt, a potem go podsycać, odpowiednio kierować, yy, pożyczając jednym pieniądze, dając innym broń, żeby się mogli bronić przed wrażą, napaścią, prawda? No, to obserwujemy na Ukrainie i ty, podobnie zarzewie teraz jest w ostatnim stadium podgrzewania na Bliskim Wschodzie, więc bardzo z dużym lękiem na to patrzę, bo tam się rozgrywają mistrzostwa świata w piłce nożnej, a na zapleczu goście przygotowują duże fajerwerki, mordobicia i masowej rzezi. I to mnie niepokoi i przestrasza. Weźmy tutaj y, kilka jeszcze detali, które się pojawiły w ostatnich y, właściwie kilkudziesięciu godzinach. Mianowicie, w poniedziałek Gwardia, Gwardia Rewolucyjna Irańska rozpoczęła transgraniczne bombardowania właśnie pozycji kurdyjskich. Zasadniczo to są jakieś główne placówki wojskowe, znaczące bardzo. I to praktycznie z dnia na dzień, bez jakichś specjalnych tam rozmów, pogróżek, nie. Po prostu odpalili rakiety, wywalili tamtych w powietrze. Dzisiaj koło 14:00 pojawiło się w Times of Israel wystąpienie Erdogana z Czerwonego paska, który w audycji telefonii, nie telefonicznej, tylko telewizyjnej wypowiedział się w ten sposób. Jeżeli Bóg da, to wkrótce rozpoczniemy operację naziemną w Syrii, o czym wspominałeś. Ale on to powiedział dosyć y, mocno, bo tutaj oparł sprawy o y, kwestie religijne oraz y, użył słowa wykorzenimy ich wszystkich, naszymi czołgami, artylerią i żołnierzami. To są już takie sformułowania, że tak powiem otwierające front, bo tego typu wypowiedzi y, to nie jest zaproszenie do rozmów, to nie są twarde negocjacje, tylko to są już takie złowrogie groźby, które mówią, zobaczycie, co wam zrobimy. Tak? Także widać, że tutaj mamy już dosyć rozpalone. Widać również powiązanie między i synchronizację między działaniami Turcji oraz Iranu, które w jakiś tajemny sposób jednocześnie zachodzą. Fakt faktem, że Kurdowie to naród bez ziemi, rozsypany między trzema co najmniej państwami i zawsze jakieś wrogie siły są w stanie wykorzystać tę mniejszość narodową do wywołania niepokojów na każdym z tych terenów, gdzie mieszkają. Zwykle Amerykanie dużo obiecują Kurdom. Ostatnio, jak widać na przykładach, nic się z tego nie spełniło. Kurdowie zostali oszukani po raz kolejny. Ja podejrzewam, że i tym razem tak będzie. Natomiast może z tego wyniknąć dosyć poważny spór. Fakt, że Rosja rzeczywiście otwarła jakieś kuluary w, w, pomiędzy tymi gabinetami, gdzie zachęca się zarówno Iran, jak i Turcję do przejścia na bardziej handlowe tutaj działania i wspomaganie wspólnych interesów w zakresie BRICS-u. Jest to takie dosyć dwuznaczne z tego względu, że postawa Turcji jako członka NATO z jednej strony i współpracownika Stanów Zjednoczonych jest niejednoznaczna, a z drugiej strony oni mają swoje bliskowschodnie i tradycje i instynkty, tak bym powiedział, że handel jest bardzo istotną częścią aktywności ludzkiej, społecznej, dlatego to jest pokusa olbrzymia. Co więcej, powiązanie Turcji z Izraelem wydaje się, że zmierza właśnie ku również rozwojowi handlu i współpracy tam przywrócono różne połączenia towarowe i w ruchu lądowym i lotniczym. Także to się rozwija. Te działania były obliczone na kilka czy nawet kilkanaście miesięcy przywracania dobrych stosunków dyplomatycznych i handlowych, gospodarczych. W związku z tym, że przez długie, długie lata było tam bardzo chłodno i y, y, poziom sporu y, nie wiem co było główną przyczyną tego sporu i od czego to się zaczęło, bo to są stare sprawy teraz y, to nie sposób tego na kolanie odtworzyć o, o co tam się posprzeczali niemniej jednak y, widać było że ten wspólny interes był raczej y, atrakcyjny dla obu stron Czy twoim zdaniem Hurdowie stanowią wspólnego wroga, niespecjalnie kochających się Turków i Irańczyków? Moim zdaniem częściowo tak i są kartą przetargową, którą można załatwiać wiele rzeczy. Dlatego, że jest to naród ambitny, waleczny, pamiętliwy, w związku z powyższym dosyć przewidywalny. Dlatego też łatwo tego typu siły wkręcić w różnego typu manewry polityczne na wysokim poziomie. Iran ostatnio mocno zbliżył się politycznie w tej, w, na tym poziomie regionalnym z Irakiem, bo tam podjęto szereg inicjatyw takich lokalnych współpracy transgranicznej politycznej i zwolennicy partii proszyickich w tych wyborach regionalnych w Iraku zwyciężają. Czyli, że Iran dokonuje tak jakby miękkiego, miękkiej infiltracji politycznej Iraku, który wciąż trwa w takim zawieszeniu po upadku Sadama Husseina, takiego bezkrólewia. Nie wiadomo, który klan jest tak naprawdę najważniejszy. Za czasów Husseina rządzili sunnici szczególny ich odłam etniczny, ale to się rozsypało, no i zaczęła się epoka rządów klanowych. Iran oczywiście w tym widzi swoją okazję, bo, bo to jest ogromna granica i tereny tych ludów, że tak powiem, się przenikają. Te granice są po prostu jak sito, bo to są ludy nomadów, które się kojarzą na zasadzie klanowej, nie respektując granic państwowych, które dla nich są, zwłaszcza jeżeli stanowią prostą linię na pustyni, pojęciem stricte, powiedziałbym, teoretycznym. Więc rządzi ten, który ma największą siłę, ma najwięcej wielbłądów i kałasznikowów. To jest oczywiste dla każdego. Więc Iran tam widząc pustkę polityczną aktywizował te swoje klany współwyznawców religijnych szyickich no i ostatnio doszło do poważnych aktów że tak powiem już tej współpracy politycznej w samorządach regionalnych Czyli, że władze regionów te demokratycznie wybrane w Iraku w dużej mierze współpracują z rządem ajatolachów w Teheranie. No i dopóki to jest na zasadzie, też tak powiem, te, tego konsensusu i, i spokoju, to jest wszystko ładnie, no. no ale zawsze jest jakiś problem, prawda? No i tym problemem jest, są Kurdowie, którzy nie pasują do żadnej układanki, bo stanowią element, że tak powiem, niepewny i wrogi wobec wszystkich. No i myślę, że w ten sposób e, s, s, s, robiąc taką czystkę, polityczno-religijną, Iran sobie, no, prostuje ścieżki ku przyszłości, tak bym powiedział. No a Turcy, no, taką politykę prowadzą od dziesięcioleci, więc to nie jest nic nowego. Więc jeżeli takie porozumienie gdzieś tam za kulisami zawarto, w związku ze spodziewaną destabilizacją, no to Kurdowie, jako naturalna ofiara takiego, takiego nowego porządku są na celowniku. No, podobnie jak w, przed wybuchem II wojny światowej na celowniku była Polska jako najsłabsze ogniwo kłócących się mocarstw. Tak? Między nimi stojąca i umawiająca się z obydwoma, starająca się umawiać z obydwoma stronami. No i w końcu jak zwykle, jako najsłabsze ogniwo została pożarta w pierwszym ruchu drugiej wojny, więc te objawy, sądząc po historii, które teraz obserwujemy, czyli huzia na Kurdów, no to jest właśnie coś takiego. To jest, to, to jest przedsmak du, dużej wojny na Bliskim Wschodzie, która ustanowi nowy porządek. Nie wiadomo, jaki on będzie, ale to te oznaki tej, tej agresji etnicznej i zwłaszcza, kiedy co najmniej dwóch sąsiadów rzuca się na, na trzeciego nie, niezbyt dobrze określonego, no to dla mnie spełnia wszystkie, że tak powiem, reminiscencje historyczne, żeby zgadywać, że szykuje się nowy porządek. Z całą pewnością Kurdystan jako region etniczny stanowi doskonałe miejsce do rozpałki bo tam się praktycznie cały czas coś dzieje. Widać też, że Iran zdecydowanie chce poszerzyć strefę wpływów oznaczące tereny Iraku, żeby nie powiedzieć o całą tam górną strefę rządzącą, gdzie też są poplecznicy irańscy. No i widać, że tam pewnego rodzaju rozbiory się szykują no czy to jest bezpieczne z pewnością nie widać też że wszystkie te plany operacyjne izraelskie przybrały jakichś takich gorączkowych elementów te podróże szefów wywiadu generalicji między stanami i Izraelem które po prostu ja nie wiem już który gdzieś pi i kiedy bo praktycznie codziennie gdzieś ktoś kogoś odwiedza Aktualnie urzędujący szef izraelskiej armii jest w Stanach, a tutaj ten przyszły koordynuje różne tego typu właśnie historie. Mnie martwi ta wypowiedź dzisiejsza, która została wzmocniona, mianowicie, mianowicie to, że wczoraj było spotkanie. Z Sullivanem, z Jake'em Sullivanem y, Kochawiego uzgodniono wspólnie, że znajdujemy się y, z wielkim naciskiem, podkreślono to w krytycznym momencie, który wymaga przyspieszenia planów operacyjnych i współpracy przeciwko Izraelo, y, Iranowi i jego terrorystycznym pomocnikom w regionie. To było y, dzisiaj y, dosłownie koło godziny 19.00 y, y, też na Czerwonym Pasku Także trudno pominąć tego typu wypowiedzi, jeżeli one się powtarzają dzień po dniu z coraz bardziej uszczegółowionym planem. O te plany Izrael zabiegał przez wiele, wiele miesięcy. Widać było na wcześniejszych etapach, że Stany Zjednoczone zbywały te prośby żądania, roszczenia, bo one tam na różnym poziomie emocjonalności występowały w różnych momentach. Z tym, że w tym momencie, jeżeli te rozmowy wiedeńskie zostały już praktycznie zupełnie zarzucone na rzecz wspierania ruchów społecznych i protestów wobec irańskiego reżimu Ejatolachów przy dużym wsparciu opinii międzynarodowej, no to widać, że te klimaty już są dosyć zdefiniowane i mamy tutaj bardzo wyraźne dążenie do konfrontacji. Tym bardziej, że ostatnio było znowu szereg różnych operacji, ćwiczeń wojennych między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Wizyty na lotniskach, tworzenie struktury obronnej, także w szeregu różnym deklaracjom co do systemów obronnych, ale w kontekście, co jest nowinką, Bliskiego Wschodu jako ważnego źródła surowców energetycznych. Przedtem, że tak powiem, w ubiegłym roku i do połowy bieżącego roku ten Daleki Wschód wydawał się, głównym i prawie, że jedynym punktem zainteresowań, aż tu nagle Wajcha się zmieniła i Stany Zjednoczone nagle znowu dostrzegły walory surowców energetycznych, które wydobywa się na Bliskim Wschodzie. Cóż to się stało, że aż taka zmiana? No, wygląda na to, że zielona energia i ta cała ideologia globalnego ocieplenia schodzi na plan dalszy wobec twardych reguł zimy z pustymi zbiornikami paliwa więc <grystanie> trzeba zacząć śpiewać inną melodię <grystanie> tak ja na to patrzę szyderczo a wcale mi nie jest do śmiechu bo, no bo ceny paliwa dramatycznie wzrosną w nadchodzących miesiącach i w szczególności w Europie, która jest po środku i nie ma własnych zasobów, bo wszystkie te, które miała zwyczajnie, zostały pochopnie wyłączone. Ja mówię o tych źródłach naturalnych. Zwłaszcza w Polsce, która jest najbardziej predestynowana do roli lidera energetycznego w regionie, gdzie mamy największe złoża, chociażby węgla kamiennego, ale to wszystko ładnie zasypano i przyklepano w imię obrony klimatu. Więc, więc sam rozumiesz, że sytuacja nie jest komfortowa i teraz jeżeli no, oprócz dramatycznych cen węgla dojdą jeszcze dramatyczne wzrosty cen paliw importowanych w postaci ropy naftowej, no to, pff, no to mamy kłopot. No Nie tylko Europa ma problem, bo przecież i Stany Zjednoczone my zaczęły tutaj wpadać w lekką panikę. Były momenty, że brakowało paliwa na stacjach benzynowych. Może to nie było jeszcze powszechne, ale w ogóle jest to zjawisko absolutnie szokujące dla Amerykanów, którzy nie przywykli do tego, żeby oszczędzać na paliwie albo żeby go po prostu nie było w handlu. Także to jest absolutny kuriozum. No, ses. nie przywykli, no po prostu muszą spytać tatusiów, jak to było 50 lat temu. No to jest dawno temu, I, ale niektórzy starzy górale jeszcze pamiętają, co było w latach 70, -tych. Dwa kryzysy naftowe i kilometrowe kolejki na stacjach benzynowych w Stanach. No i tak zwany szok naftowy i zmiana porządku monetarnego i narodziny epoki petrodolara właśnie z tego wzięte. I młody jeszcze rześki pięćdziesięciolatek latający po całym świecie, Heinz Kissinger, który te wszystkie dile pozapinał i Trzeba przyznać geniusz staruszkowi, bo on był jednym z tego architektów. To nie był tylko wykonawca planu. Szukając w archiwach, można się dokopać do tego, że Kissinger był jednym z architektów. Czyli tych pomysłodawców, a później wykonawców tego dużego planu, czyli oparcia nowego porządku finansów świata na ropie naftowej z Bliskiego Wschodu, w szczególności z Arabii Saudyjskiej, która stała się kierownikiem kartelu naftowego OPEC, który to porządek obecnie leży w gruzach i ruinach i do OPEC weszła Rosja nie na zasadzie formalnej, tylko na zasadzie faktycznej. A co gorsza, Muhammad bin Salman w ostatnim roku wykonał kilka ważnych gestów dyplomatycznego non pasaran, czyli obrazy wobec Stanów Zjednoczonych i postawił bidonowi zwyczajne kęsim. Nie będę pana słuchał i co ma pan do zaoferowania? <śmiech> <śmiech> Więc no, wygląda to bardzo nieładnie. Rosja w środku OPEC-u jako wiarygodny partner i to potwierdza nie tylko y, Arabia Saudyjska, ale także y, notabene Katar Emiraty Arabskie, czyli wszystkie duże państwa Półwyspu Arabskiego, które się liczą w sensie pieniędzy i rachunku tych, tych terawatogodzin energii. Więc no, no chyba będzie nowe rozdanie, no ale żeby nastąpiło nowe rozdanie monetarno-finansowe, no to musi nastąpić także nowe rozdanie militarne tego porządku, aby on był stabilny, bo pięć dekad tamten porządek trwał i był niezachwiany. Wiadomo, kto był czyim udziałowcem, kto był czyim wasalem, kto kogo słuchał i na to można było liczyć. Nie było żadnych zaskoczeń. Obecnie ten porządek po prostu co chwilę się gdzieś na łączach rozrywa w sposób no, mocno spektakularny. Więc y, czekamy na nowy. No i trzeba by go odgadnąć, jaki on będzie. To wiemy się, że, że dotychczasowy no. został już poważnie skonsumowany, nadgryziony zębem czasu. Przestał być atrakcyjny dla wielu y, stron tego układu. Tutaj widać, że Arabia Saudyjska zupełnie y, ciąży w inną stronę. W tym momencie widzi atrakcyjność raczej na Dalekim Wschodzie w kierunku chińskiej strefy wpływów, bo tam rozgrywają się naprawdę duże interesy. Tutaj widać te, te europejsko-amerykańskie zielone łady nie przypadły do gustu Arabom, także widać ich tutaj postawę z podniesionym czołem zupełnie już niepodległą pod względem polityki. W, skierowanej w stronę Stanów Zjednoczonych. Robią swoje interesy. Nie, nie robią focha tak, że my się gniewamy i nie będziemy słuchać, tylko mówimy w porządku. Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym partnerem militarnym. Są gwarancją naszego bezpieczeństwa wojskowego, naszym największym dostawcą uzbrojenia, ale jeżeli chodzi o biznes, o finanse, o gospodarkę, no to dawno już przestały być motorem i gwarantem naszego prosperity. I to Muhammad bin Salman mówi wprost. Jego minister energii także, więc proszę się na nas nie gniewać. Bardzo sympatyczny młody minister do spraw energii wyjaśnia te nieporozumienia, mówi, no ale nasze sojusznice zobowiązania, których, które wypełniamy w sposób niewolniczy wręcz i bardzo dokładnie. No nie zwalniają nas, a wręcz przeciwnie, z obowiązku dbania o nasz interes gospodarczy. I my tego interesu gospodarczego szukamy tam, gdzie możemy, no i znajdujemy go gdzieś w Was, między innymi u Chińczyków, gdzie podpisaliśmy duże nowe kontrakty wieloletnie na eksport ropy naftowej. Więc proszę nie brać nam tego za złe, że z Chinami komunistycznymi które są największym kupcem ropy na świecie, rozmawiamy, współpracujemy, no i nasza współpraca jak najbardziej rozwija się lukratywnie, a w przyszłości chyba będzie jeszcze bardziej zyskowna. Tak, no wszystko na to właśnie, wszystko na to właśnie wskazuje. I tutaj zastanawia mnie ten pomysł szefa wywiadu wojskowego Izraela. Dlaczego akurat Iran miałby rozważać tutaj destabilizację imprezy sportowej w tym momencie. Jaki miałby w tym interes? Czy to przypadkiem nie jest taka przy, przygotówka propagandowa? Bo przecież Katar zmierza jak najbardziej w stronę rynku chińskiego. Arabia Saudyjska również. I tu nagle Iran, który również jest w, stref, w strefie wpływów i w strefie sympatii BRICS-ów, miałby to wszystko rozwalać. No nie bardzo mi się to y, składa w całość. No ja Ci przypomnę może wydarzenie sprzed roku z zakładem, kiedy były próby obłożenia embargiem Kataru za to, że śmiał y, umówić się z Iranem poprzez Zatokę, obchodząc embargo światowe nałożone przez Amerykanów. I wówczas doszło do dziwnego kwi pro quo, no, że jak to, no, to zablokujemy te kontakty handlowe Iranu, no to wtedy będziemy musieli zdusić też Katar, no ale Katar jest z nami powiązany bardzo blisko, bo tam mamy największą bazę wojskową w regionie. Nie wiem, czy pamiętasz te dziwne rozmowy. One były i śmieszne, i straszne, bo yy, yy, yy, szejkowie z Kataru z pełną świadomością i godnością po prostu położyli karty na stół i mówią, słuchajcie, ale... No nie łączcie jednego z drugim, tutaj nie tak to nieładnie. Umawialiśmy się w ten sposób i nie było mowy o warunkach dodatkowych, że my w, w ramach naszego kontraktu i współpracy wojskowo-finansowej będziemy musieli też zakładać embargo na kraje trzecie, które z nami sąsiadują i z którymi jesteśmy w najlepszych stosunkach gospodarczo-społecznych od dziesięcioleci i zamierzamy to kontynuować. No i na takie dikty Amerykanie musieli spasować. To bardzo ciekawe wydarzenie pokazujące, że Katar jest dosyć niewielkie państwo, w sensie yy, geograficznym, no ale jest kierowane przez światłych ludzi, zamożnych, to nie ulega kwestii, ale przede wszystkim bardzo nowoczesnych yy, w swoim rozeznaniu, bo oni potrafią... Na tych piaskach pustyni budować bardzo ładne instalacje, porty, nowe inwestycje, jakieś tam przystanie dla supernowoczesnych jachtów za kilkadziesiąt milionów, prawda? I znają się ze wszystkimi, kolegują ze wszystkimi, otwierają nocne kluby i wszystko działa. Także to mi w pewnym sensie imponuje, bo ci goście w turbanach biegają po pustyni, ale oni nie są, broń Boże, zacofani. To są bardzo mądrzy ludzie i zatrudniają, co ciekawe, także bardzo inteligentnych ludzi stopu topu finansjery i analityków, między innymi z Polski. Tam się bardzo dobrze zarabia. Nie, tutaj, broń Boże, nie, nie reklamuję tego kierunku, ale jeżeli miałbyś szukać tam jakiejś przystani akurat w tym regionie, Szukając roboty, to wydaje mi się, że Katarczycy są yy, no, chyba najlepszym wyborem. <śmiech> Jeżeli chodzi o ten poziom tej ogólnej kultury, tej, tej właśnie wizji yy, gospodarczo-społeczno-przemysłowej, yy, yy, kulturowej. No, w, w paru miejscach... Biznesowo Nie, są za... bardzo sprawni i skuteczni. Zaimponowali mi. Powiem Ci, że zaimponowali mi jako ten kraj, ten, ten szejkana, taki mały, ale ambitny i konsekwentny, dumny, ale realizuje swoje cele bardzo skrupulatnie. Powiem Ci, że na, na styku tych grubasów podobają mi się. No po prostu chciałbym mieć taki, takich zarządców w Polsce, takich negocjatorów, gości z takim poczuciem godności, misji i patriotyzmu. No, my szukamy wielkich wzorców tam wiesz w, w średniowieczu, w, w romantyzmie, ale spójrz na tych nowożytnych Arabów w turbanach. Jak oni potrafią zadbać o, sw o swoje interesy? I to jest. No, oni dają tam łapówki, bo krzysze są częścią interesu. Ale zawsze ten. Ten nurt patriotyczny zawsze zwycięża. Zdrajców eliminują. Bo wiesz, jak dajesz łapówki w imieniu swojego państwa, to jest co innego, niż przywłaszczasz połowę i rozdajesz rodzinie, tak? No. tak to jest inny, inna strefa kulturowa w tym względzie. Tam te rzeczy są dosyć chyba honorowo yy, traktowane. Yy, tutaj po naszej stronie jadzę inaczej. No cóż, ale to jest szeroki temat. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek, których się doszukałem w Timesie dziś wieczorem, to niewielu wie, że właśnie w Katarze aktualnie bawi Antony Blinken i tam pewne rzeczy sobie omawia z sekretarzem, z ministrem spraw zagranicznych, rzekomo opaski kolorowe, tęczowe na rękawach piłkarzy. Ale wątpię, żeby się Blinken fatygował ze Stanów specjalnie tylko w tym, w tym kierunku, żeby omawiać te, te opaski kolorowe. Czy sugerujesz, że coś się wydarzy na tych mistrzostwach? Ja mam takie po prostu przeczucie, że Element mistrzostw świata pojawiał się w symbolice różnych filmików rysunkowych. To o tym być może kiedyś już tam wspominałem, że, że nie zostały dokończone. Ja tu nie chcę nic sugerować, ale takie właśnie sygnały dochodziły. To było przed laty, bo to był wówczas. Ten filmik powstał, kiedy były mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie. Ciekawe akurat, że właśnie w tych dwóch państwach i Ukraina w tym brała udział. i Wtedy wówczas powstał taki, taki filmik. Gdzieś go jeszcze można znaleźć. Natomiast też właśnie znany Krzysztof też wspominał i to dawno, dawno temu, przed wieloma miesiącami, że te mistrzostwa nie zostaną dokończone. Jak będzie... No to będziemy oczywiście się temu przyglądać z uwagą, bo te działania dyplomatyczno-militarno-wywiadowcze wielu znaczących graczy na rynku międzynarodowym są zastanawiające, dlaczego akurat odniesienie do tej imprezy, dlaczego przywołanie tego momentu, kiedy oczy całego świata dziennikarskiego, a na pewno sportowego są zwrócone w tym kierunku, i wszystkie te ewentualnie transmisje są na bieżąco, na gotowo. Wszyscy są na miejscu. Także ciekawostka. Czy prognozujesz, że w najbliższy weekend coś tam wy się no może wydarzy? nie aż tak, ale nie wiem. W każdym razie ja widzę, że istnieją tutaj pomysły, a żeby to w jakichś zakresach wykorzystać, czy to przez stworzenie klimatu zagrożenia, czy też e, przez stworzenie e, takiego momentu, że, że oto e, cywilizowany świat jest zagrożony przez jakieś tam państwo, takie czy inne, które chce przeszkodzić e, miłośnikom futbolu w, w miłej degustacji przy piwie przed telewizorem, tych wszystkich tam e, gonit za piłką. No nie mam pojęcia, niemniej jednak takie rzeczy się pojawiły, a zwykle się nie pojawiały. No. no, ja patrzę na kalendarz i po prostu się zastanawiam, bo dzisiaj się odbywają, jak sam dobrze wiesz, w Jerozolimie ćwiczenia wojskowe i sił obrony cywilnej w odpieraniu ataków bronią chemiczną. Tak, to po południu również było na Czerwonym Pasku, też dostrzegłem to i zacytowałem. Nie tutaj akurat, ale to w, w korespondencji. No i właśnie też cichosza, a tu nagle pyk i ćwiczenia w, w, w, dokładnie w Tel Awiwie, czyli w centrali, ciekawe zbiegi okoliczności jak najbardziej. Wypowiedź Erdogana z tym, jeśli Bóg pozwoli i tak dalej, to oni tam będą równe z Rzymią te kurdyjskie siły. Gęsto tego dużo i bym powiedział niemiło. No czyli atmosfera jest taka dosyć podejrzana, zgniła, napięta, naładowana emocjami, no i nie wróży chyba nic specjalnie dobrego. Ta polityczna bandyterka, że tak powiem, w białych rękawiczkach widać, że ostrzy sobie zęby. Każdy ma tych interesów tam mnóstwo jawnych i ukrytych. Apetyty też są olbrzymie, bo w normalnych warunkach trudno zmienić porządek międzynarodowy, przebiegi granic, strefy wpływów, że tak powiem, popleczników w rządach. A w przypadku takiej grubszej zawieruchy, no to praktycznie stawiamy wszystko od nowa. Z popiołów powstaje nowy ład i jak zwykle ci, którzy są do tego gotowi, wstawiają swoje karty od razu i swoich figurantów na właściwe miejsca. Gabinet cieni jest zawsze przygotowany, wyhodowany, że tak powiem. I we właściwym momencie zostaje posadzony na stołkach. Dzięki temu potem następuje okres zdobywania wpływów przez pracę u podstaw, która to przez dłuższy okres czasu, liczony w latach i dziesięcioleciach, przynosi już niezawodne wpływy w danym regionie. No tak, a może zrobimy wiraszy od tych walk pod bramką na polu karnym, gdzie doszło w tym właśnie dzisiaj się od siebie dowiedziałem do spektakularnej porażki naszego idola. Yy, yy, może zróbmy wiraż do, na, na nasze lokalne podwórko i do wydarzeń sprzed kilku dni z udziałem naszego jaśnie panującego prezydenta, którego nagrali <śmiech> <To wolarzy. śmiech> Tak, to tacy yy, to, to jest top światowy. Pan Stoliarow i ten drugi zawsze zapomina, jak on się nazywa. Wowan i Lexus. Pseudonimy. wielki zaraz Ar Artystyczne. Stoliarow, a ten drugi jak się nazywa? E, nie wiem, nie wiem. Gdzieś tu mam na przykład. Już wiem. To dlatego mi to umyka, bo to jest typowo, na, typowo rosyjskie nazwisko. Kuzniecow. Czyli Kowalski po rosyjsku. Stolarz i... I Kowalski, Stoliarow i Kuzniecow, Wowan i Lexus. Ja to, broń Boże nie chcę tych marek firmowych propagować, tylko próbuję sobie zafiksować w pamięci, bo tego Kuzniecowa zawsze zapominam, jak on się naprawdę nazywa. A to jest bardzo proste. Kowalski, tylko trzeba przetłumaczyć na rosyjski, który nie jest moim ulubionym językiem, jak łatwo zgadnąć. Chociaż go rozumiem. No i to być może jest powód, dla którego czasami niektórzy poważni politycy dają mi order ruskiego agenta. Co przyjmuję z całą pokorą i ze śmiechem należnym do tego dowcipu. Ale ad meritum. O co chodziło w tym nagraniu i co ty z niego wyniosłeś? Bo dzisiaj to wybuchło przed południem. Świadomie odpalone przez propagandę z Kremla. TAS to opublikował na jedynce i te wszystkie telewizje tam to w dzienniku porannym pokazały, więc no, wypadałoby się zagłębić, o co chodzi na tym etapie potyczek ideologicznych między Moskwą a Warszawą. No, ja bym to ujął w ten sposób że weryfikację wywiadowczą rozmów telefonicznych przychodzących do y, ważnych urzędów mamy równie dobrą jak nadzór nad przylatującymi rakietami. No ale no wiesz, no, <śmiech> no za daleko pojechać. Chcesz dudę umoczyć tutaj w melasie i w gnojówce, ale to nie jest tak. On się na początku bardzo ładnie zachował. Sądzę, po wypowiedziach tych ludzi to miał Poważne powody przypuszcza, że ten głos brzmi podobnie co do akcentu, bo później ten facet oczywiście się rozpuścił i, i to wszystko się rozeszło w szwach, bo nie przygotował się należycie, jego francuski akcent był po prostu zbyt y, prymitywny i co chwilę wyzierał spod niego akcent rosyjski. To tak za na mało słów się wyuczył. Nie, no po prostu słychać było, że to jest Rusek, który udaje, że jest Francuzem. Na początku było inaczej. Pierwsza minuta rozmowy była bardzo smaczna, yy, bo on po prostu jako dobry aktor, taki słuchowiec, dźwiękowy, coś wiem na ten temat, yy, wczuł się w rolę, przećwiczył to na krótko wcześniej i udawał yy, ładnie akcent Ros yy, Francuza, który chce Francuz, mówić po po angielsku i to dobrze naśladowało, dobrze naśladowało zwyczaje językowe Makrona. Ale jak doszło do tej y, mózgowej nawalanki, co trzeba, o co trzeba spytać i tak dalej, no to mu się rozjechało i zaczął mówić akcentem rosyjskim typowo. No i to Duda to dostrzegł, to nawet słychać po jego wypowiedzi, że on ma problemy z płynną... Wymową po angielsku, ale yy, był taki moment zawahania, że on, on yy, przestawia swoją narrację i w mózgu opracowuje jakiś mo model ucieczkowy, taki neutralny, żeby nie napyskować czegoś, co ktoś inny nagrywa, a potem to opublikuje, bo on się zorientował, że jest nagrywany. Więc są dwa punkty pozytywne. Nie jestem zwolennikiem Dudy. Pierwszy raz w życiu go bronię. Ale mimo te, tego całego serialu Pogardy dla Adriana, to po pierwsze, z tego co wiem na temat dźwięku i tych rozmów, jak to się odbywa, te nagrania, a coś na ten temat wiem, to Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stanął na wysokości zadania, zorientował się, że go wkręcają w miarę szybko, mimo kłopotów językowych po angielsku i te, tego dukania, jąkania i... I, i, no i w emanacji dźwięków yy, yy, i tak dalej, zachował się w miarę sprawnie, powiedział nie powiedział nic poza protokołem, wszystko to, co było wiadome, nie naruszył żadnych sojuszy, nikogo nie ośmieszył. I to są bardzo ważne informacje, że jest człowiekiem kumatym, zorientował się o co chodzi, nie zrobił żadnego fopa dyplomatycznego. To, co próbujecie mu teraz w Warszawie i na świecie powywieszać, że a bo się ośmieszył, bo w obzdór nie, nie zdradził żadnej tajemnicy państwowej. Nie ujawnił żadnej informacji, która nie byłaby wcześniej znana. Co więcej, nie zaprzeczył oficjalnej polityce polskiego MSZ-u, który popełnił poważne błędy narracji w tej całej sytuacji. Więc krył tyłki tym wszystkim swoim gównianym ministrom. W mojej optyce to, z tej rozmowy wynika, że Duda, mimo miniaturowego rozmiaru, na, który pokazują w mediach, no jest człowiekiem w miarę porządnym i na poziomie. Nie powinien się specjalnie wstydzić koleżeństwa z Macronem i z innymi tam prezydentami. Tyle ja zauważam. Nie jestem jego zwolennikiem na gorąco to, co potrafię usłyszeć z tej rozmowy. To, że Rosjanie wkręcili na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, Bidena, dwukrotnie co najmniej. I to w sposób... No, wręcz... No, nie, nie komentujmy. Posłuchaj się, dowiedz, co tam się stało. W porównaniu do Dudy, to... Czyli Biden Jest, źle. jest źle. Na, innym, na innym poziomie. Ale wracając do meritum, o co chodziło w tym, bo to nagranie, które niebawem moi wyznawcy usłyszą w in full, tyle to, co tam się nagrało 7 minut i będą mogli sami to sobie rozwalić na, na spokojnie, co Duda powiedział i co wiedział. Potwierdziły się wszystkie nasze obserwacje z ostatniego tygodnia, że władze Polski trzymały swoich obywateli przez kilkanaście godzin w całkowitej niepewności, nie ujawniając wszystkiego, czego wiedzieli, a co było widoczne od razu, że mianowicie yy, sprawcami śmiertelnego ataku, zapewne przypadkowego, tak domniemywam, chociaż są inne wersje, na dwóch, dwóch obywateli yy, wsi odległej od kilkanaście kilometrów od naszej granicy byli Ukraińcy odpalający rakiety przeciwlotnicze. Świadomie albo nieświadomie. Polskie służby to wiedziały od razu. A trzymały nas w niepewności przez kilkanaście godzin i dopiero po informacjach płynących z Pentagonu zmieniły narrację i ujawniły to, co wszyscy wiedzą. A prezydent naszego sąsiedniego kraju, pan Wołodymyr Załęskiej, tę narrację utrzymywał przez kolejne dwadzieścia kilka godzin. I do dzisiaj nie przyznał się do błędu. Tak, to tak. są sprawy grube, chociaż jeden, jeden ze słuchaczy troszkę nam tutaj zarzucał, że bijemy pianę znany. Pozdrawiam go, bo nieraz pisze i różne ciekawe rzeczy tam można sobie znaleźć i podyskutować. Niemniej jednak ta piana, którą żeśmy tam nabili zeszłego tygodnia poważnie stężała. Także nie są to już takie błahostki, bo y, wiele rzeczy myślę, że już jest na tyle jasnych dla opinii publicznej, że nie tylko y, tutaj nasi słuchacze, ale i inni ludzie zaczynają rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i y, że to nie są takie y, rzeczy, za które się je podaje. No ja jestem, szczerze mówiąc, pozytywnie zaskoczyła mnie postawa i zachowanie Dudy w tej całej sytuacji. I nie wiem, czy to jest gest przyjaźni, czy gest wrogi. Trudno mi to teraz zinterpretować. Ta nagonka Moskwy ujawniająca kulisy, bo ja rozumiem ich, ich widownie wewnętrzną. Po prostu pokazują, że Rosja stanęła przed kilkoma dniami na progu atomowej wojny światowej. No bo za... Podczas wojny zarzucono, no, że Rosja ostrzeliwuje rakietami członka NATO, Polskę. Na to powołał się prezydent Żeleński. No i istniały poważne sygnały i wezwania z jego strony, nie wprost, ale dosyć sugestywne, że należy wezwać całe NATO do pomocy i rozpocząć totalną ofensywę przeciwko Moskwie. Oni się z tego teraz śmieją, ale to jest śmiech całkiem poważny, bo pokazują, że no przed chwilą żeśmy zaczęli zabawę a pro, z, tak z widokiem na rakiety atomowe. I to wcale śmieszne nie jest, bo no, sto, tak jakby stanęliśmy na progu trzeciej wojny światowej. I to całkiem blisko, no bo chodzi o naszych dwóch rodaków, którzy polegli tam w przypadkowym miejscu, trafili przypadkowymi rakietami. No właśnie, to, tak to widać, że jak niewiele, my, myśmy to wtedy omawiali szczegółowo, bo miało nie być tamtej audycji, ona się pojawiła nagle ze względu na, na okoliczności, bo sytuacja była bardzo napięta i te godziny poprzedzające były pełne tutaj domysłów, co wielcy gracze uczynią z tym tematem. Czy to jest prowokacja, czy to jest podpucha, czy to jest innego rodzaju pułapka, która ma wywołać konkretne działania tutaj międzynarodowe w formacie militarnym niestety, Oczywiście kosztem naszych tutaj interesów krajowych, polskich i kosztem interesów naszego społeczeństwa i po prostu ludzi, więc widać było, że to naprawdę wyszliśmy na wysoki poziom zagrożenia. Na no a skończyło się jak zwykle, czyli na kabarecie. Może i lepiej. Ja to ten, czasem tak może obracam w żart w niektórych miejscach, ale no nie sposób utrzymać takiego poziomu napięcia bez przerwy. Dlatego tak powiedziałem, że ta rozmowa oczywiście nie pod adresem pana prezydenta, lecz pod adresem tych weryfikatorów na centrali. Co oni tam robią i jak oni to sprawdzają. Także no cóż, jesteśmy bezpieczni i tak dalej i te wszystkie slogany tutaj słyszymy prawie każdego dnia, a jak jest naprawdę to widać przez takie właśnie wydarzenia? Tak. Bardzo jesteśmy bezpieczni, bo pilnują nas pigmeje. Pierwsze nie fachowcy. odrzucania dziwą. No... wiesz, może kolejny raz się prześlizgniemy między jednym murem, a, a drugim chodnikiem no i odbijemy się od ściany i pójdziemy dalej, no może tak się to wszystko zakończy, ale moje przeczucia wewnętrzne temu przeczą, bo widzę zagęszczającą się atmosferę, która ewidentnie wskazuje na nadchodzący moment gruntownego przełomu ze wszystkimi naszymi nawykami. To znaczy, że to trzeba będzie założyć nowy porządek, nowy ład. No i on chyba nie będzie podobny do poprzedniego. To znaczy te nasze wyobrażenia o tym, co się nam należy, co, co było do tej pory naturalne, no to one są po prostu... One spoczywają po prostu na na konwenansie, na niczym więcej. Nie ma tu żadnych twardych ograniczeń, które by zapobiegały zmianom tej tego dotychczas panującego porządku. On nowy będzie inny. Ja bym do tego przeszedł za ma malutką chwilkę, z tego względu, że wstępem do tego jest całkiem niedaleko rozgrywający się dramat społeczeństwa ukraińskiego ze względu na bardzo konkretne braki. Otóż, yy, kiedy to? Nie tak dawno yy, właśnie yy, osoby z wysokich stanowisk na Ukrainie zachęcają do opuszczenia kraju yy, wszystkie osoby, które mają takie możliwości i finansowe, i organizacyjne, ze względu na e, zbliżającą się szybkimi krokami zimę i trudności e, w utrzymaniu się przy życiu. E, agendy WHO e, wspominają nawet o tym, że będzie to walka o przetrwanie w takim raczej ujęciu, jak to w dżungli bywa. E, I Rząd przygotowuje się ukraiński na najróżniejsze scenariusze. W każdym razie... Coraz więcej instytucji przestaje działać. Momentami 20 milionów osób jest po pozbawionych mediów energetycznych, wody, ciepła, prądu. Dzisiaj w Business Insider tutaj po południu się zjawił artykuł, mianowicie pod takim tytułem że w, na Ukrainie praktycznie wszystkie elektrownie zostały w mniejszym lub większym stopniu uszkodzone przez działania wojennym i po ostatnim ataku praktycznie nie ma już nieuszkodzonych elektrowni cieplnych i wodnych w takim czy innym zakresie, to powiedział szef operatora energetycznego na konferencji prasowej w Kijowie. E, idzie to szybko, proszę Państwa, i... Skala zniszczeń jest kolosalna. Większość rzeczy jest nienaprawialna, bo czas naprawy, podkreślam, szacuje się na od kilku do kilkunastu miesięcy, czyli do wiosny nic tam praktycznie nie ruszy i należy się spodziewać tutaj poważnych ruchów migracyjnych z tego powodu. Jest to wielka tragedia oczywiście ale y, będą konkretne komplikacje związane z, z taką migracją i y, jest to skala, że tak powiem, y, bez precedensu, jeżeli chodzi o upadek y, organizacji państwowej. Także to jest całkiem, całkiem blisko. Szacunki z dnia dzisiejszego mówią ze Światowej Organizacji Zdrowia o dwóch milionach, natomiast agendy... Biznesowe i yy, sama firma energetyczna, o której mówisz, to jest dystrybutor prądu na Ukrainie. Firma prywatna mówi o 8 milionach, od 2 do 8. A moja środkowa prognoza od ponad pół roku mówi o 5 milionach Ukraińców, którzy zawitają u naszych bram. No i nie chcę się upierać przy tym, bo ja zmieniam stanowisko widząc rozwój wydarzeń. No ale chyba pozostaniemy przy pięciu. Tyle do nas trafi. I powtarzam, nie widzę żadnych działań, przynajmniej oficjalnie, tak. ze strony rządu w Warszawie, który by przygotowywał nasze firmy nasze władze, samorządy do przyjęcia tej grupy uchodźców, którzy z nastaniem zimy się na naszych granicach pojawią. szacowany jest 40 tysięcy dziennie. To już jest obecnie na polskich granicach i, i pogranicznicy to widzą. Wzrost migracji tej bytowej Dramatycznie jest zauważalny na południowym szlaku, tutaj mówimy o Austrii, Austria, to jest trójkąt, oni nawet się przed tygodniem spotkali ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych na specjalnej konferencji temu poświęconej Serbia, Węgry i Austria. Dziwny sojusz, bo politycznie im jest bardzo daleko do siebie, ale ustalili współpracę transgraniczną i kontrolę na granicach. Do tego dochodzi Szwajcaria, Austria i Niemcy i Francja. Bo na tym kierunku migracja z krajów południowych i azjatyckich bardzo ostro narasta z tygodnia na tydzień. I to służby celne i ochrony granic oczywiście zauważają. I piszą raporty, to się pojawiło w prasie y, głównego nurtu, między innymi w Bildzie i tam w tych y, czasopismach szwajcarskich przed kilkoma dniami w weekend konkretnie. Czyli to już, to już jest zauważalne. Specjaliści od tej migracji, od, tej, od spraw wewnętrznych i zagranicznych w tych krajach mówią, że w sposób nieunikniony dołączy do tego fala migracji ze wschodu, czyli z Ukrainy. No i tyle. To się po na prostu pewno, wydarzy. Na pewno bardzo ciężkie, ciężkie słowa są, jeżeli o dużym znaczeniu i o dużej masie gatunkowej. Jeżeli się używa zwrotów. Wszyscy, którzy mają taką sposobność powinni być gotowi do opuszczenia kraju przed nadejściem zimy. To jest dokładny cytat z tego. Z, ale z tego ale podobne słowa w, w, chyba w sobotę wygłosił y, burmistrz tak, Kijowa, tak. pan Kłyczko, y, czy mistrz bokserski, y, prosząc mieszkańców na zasadzie takiej, takiej łagodnej perswazji, słuchajcie, y, no tu braki prądu, wyłączenia wody i tak dalej, robi się ciężko. No wyjedźcie gdzieś na wieś, na dacze, do, do rodziny, no bo tutaj będzie ciężko tej zimy. I to są wiadomości absolutnie oficjalne z samego centrum. Ja tutaj, broń Boże, nie próbuję siać paniki, tylko relacjonuję to, co mówią same władze ukraińskie, które są dalekie od propagacji ruskiej propagandy, bo nie chcą uspokoić swoich rodaków, tak? Ale efekt jest jak zwykle odwrotny, no bo to, co myśmy dawno temu mówili, że się wydarzy, no to właśnie ma miejsce. Więc dziwię się przyjaciołom Kijowa i Żeleńskiego, że nic nie robią, ale z drugiej strony też się nie dziwię, no bo skoro jego narracje wbrew wszystkiemu popierano do samego końca, no to chyba wynika z tego, że kto inny jest dozorcą tego cyrku i teatru. No jak najbardziej y, tam są ukryci aktorzy, to, to wiemy przecież nie od dziś. Natomiast wszystkie rzeczy, o których my tutaj mówimy, to każdy może sobie oczywiście samodzielnie znaleźć, wyszukać. To nie są żadne tajne źródła, to wymaga trochę pracy, wysiłku, kojarzenia faktów oczywiście i dobrej pamięci pod tym względem, że niektóre elementy są ujawniane w sposób oficjalny znacząco wcześniej po to, ażeby można było powiedzieć, że no przecież to było od dawna wiadomo. A z drugiej strony, kiedy dane wydarzenie się zbliża, wtedy o tym jest cichosza i tylko ci, którzy mają dobrą pamięć, ewentualnie notatki, materiały z przeszłości, są w stanie pokojarzyć te fakty, co też staramy się tutaj dla Państwa zrobić. Naszą jakby nie było codzienną, zmasowaną pracą. No i dzięki temu mamy nadzieję, że przyniesie to jakiś pożytek w dłuższym okresie czasu i teraz bym przeszedł do tego co, co zacząłeś o tym właśnie o tej zmianie stylu życia ja bym to nazwał takim właśnie takim zwrotem zresetuj swoje marzenia no tak idziemy w stronę powszechnego dziadostwa i to jest działanie planowe Musimy ograniczyć swoje ambicje, bo, do, no bo ktoś nam je od realizacji, od góry, że tak powiem planowo przycina. No, to jest fakt obiektywny. I to niezależnie od tego, ile masz tej gotówki, to, to twoja gotówka jutro będzie dużo mniej warta. Tak, no i wszystkie te walory takie, że tak powiem finansowo-papierowo-biurowe stracą na ważności naprzeciw walorów prawdziwych, czyli surowce, narzędzia, środki produkcji itd. itd. Coś, co można zamienić na konkretne wartości i usługi. No właśnie, to ta, ta w tę stronę zmierzamy. Ten, e, e, epoka ekspansji na procenty się skończyła i teraz się zaczyna epoka e, ciułania na procenty. <głosy> <głosy> Czyli co najmniej jedno pokolenie, które musi e, zniwelować stare długi. No. I to, to, to jest bolesne, to przycięcie swoich tych marzeń i, i aspiracji do możliwości. A dotyczy wszystkich, nie tylko tych prostaczków zarabiających na pensję, ale całej klasy średniej, która w większości zwyczajnie w tym całym natłoku zginie. I właśnie o to chodzi w tym, w tym całym staraniu i, i w, w tych naszych tutaj poszukiwaniach. Nie o to, żeby zarobić jak najwięcej, czy żeby, jakby to powiedzieć, może po prostu o to, żeby stracić jak najmniej. O, to może jest najbardziej dokładna wersja tego, bo jeżeli stracić trzeba będzie, to o to chodzi, żeby ta strata była możliwie powolna i możliwie mała. Z tego względu, że poziom trudności nowego systemu jest olbrzymi. Z tego względu, że trzeba będzie go w bardzo szybkim tempie zrozumieć. Poprzednie systemy tworzyły się przez dziesięciolecia i ugruntowywały się również przez dziesięciolecia, a teraz będzie czask, prask i po wszystkim, bo tak się właśnie kreuje resety, kryzysy i różnego typu zapaści, bo trudno przebudować świat po dobroci. Najwyraźniej trzeba taki kryzys stworzyć, żeby on te wszystkie rzeczy zburzył i wtedy można sobie tworzyć inne rzeczy i zapewne zostanie nam zaproponowane jakieś nowe rozwiązanie, które niekoniecznie dla nas będzie korzystne, a dla kogoś innego, kto jest projektantem tego Nowego porządku świata. Zacytowałeś świadomie bądź nie Nestora spekulantów pana Marka Fabera, <śmiech> że jego mottem przewodnim na nowe czasy jest stracić jak najmniej. No widzisz, to jest, jak się obcuje z tymi tekstami, to po prostu to wchodzi potem. Jako y, tak zwana wiedza zintegrowana i przyswojona. Tak, ale on mówi, to, to jest bardzo rozsądny facet. On jest bystry ponad miarę, bo on ma mózg dwudziestolatka, mimo swojego wieku metrykalnego. A może dzięki temu, że, że cały życie się tak zachowywał. No, nie wiem Bardzo rześki i żwawy, nie tracący ani sekundy z kontaktu. On mówi tak, że większość straci wszystko. To zdanie właśnie chciałem zacytować z ostatniego biuletynu z soboty. Większość, to jest porażające, ale on ma rację. I on to... To jest kwintesencja kilku miesięcy jego analiz. Bo nie jest spekulantem, on na bieżąco codziennie czyta te wszystkie słupki i je tam podsumowuje i się zastanawia, co mam zrobić dzisiaj, żeby jutro być do przodu. I w końcu doszedł do wniosku, że on nie może zrobić nic, żeby iść do przodu, bo to wszystko i tak dolnie. Rozumiesz? Dolnie, centralnie. No to jaka jest wersja druga z rzędu? Ochronić jak najwięcej można. No i jako stary wyjada stwierdził, no ja to mam tutaj, tu, tu, tu, na tym kontynencie, tutaj, tutaj mam aktywa, mogę je jakoś potasować. I jako człowiek klasy średniej rzędu kilku milionów, bo to nie jest waga ciężka, kilka milionów to jeszcze tutaj sobie dam radę, no i stracę może... 15-20%, tak? Tak, on, on, on tu się właśnie bardzo skromnie wyraża, bo ja to z, zdaniem po prostu, ono było pogrubionym drukiem, ono mi się fotograficznie wbiło w pamięć. Z Ale to, jest pamiętam istota. tylko to. On, on straci tylko 20%, dlatego, że jest wyjadaczem i ma pół wieku doświadczenia realnego na rynku. 20%. Dlatego, dlatego właśnie wydaje się nieraz śmieszne, co, co mówię na ten temat, czy masz siekierę, łopatę 50 kilo cukru, czy ryżu, czy coś takiego. To są wszystko walory konkretne. To, o czym my tu mówimy, no po prostu dziesiątki razy. Co Jeszcze nas tak. Końcówkę, tak... końcówkę no powtórzę, bo to musi to musi się zarejestrować. Większość straci wszystko. Czyli większość tej klasy średniej, która jest aktywna, która y, lokuje swoje oszczędności i inwestycje tak, aby zarobić, straci wszystko. Zostanie z gołym tyłkiem. To jest porażające, ale niestety tak się stanie, bo taki jest plan i taki jest kierunek. Tak, różni Prusacy i różne Szwaby mają właśnie tego typu plan. Ten plan jest tutaj zgodny z fanatykami zieloności jak tu przydusić i populację ludzką, i konsumpcję, i podróże, i turystykę, i edukację, i rozwój przemysłowy, i różne różne jeszcze inne rzeczy. Po prostu rozwój ludzkości, krótko mówiąc, bo też takie zdanie w tym tygodniu mi się przewinęło przed oczami, że właśnie te główne siły globalistyczne powodują przyblokowanie rozwoju ludzkości, bo przecież istnieją technologie i energooszczędne i czyste, tylko one ciągle są z jakichś tam powodów y, blokowane. A to, że ropa się nie, wyko nie wykończyła jeszcze, a to, że się już kończy. Także y, każdy pretekst jest praktycznie dobry. Jeżeli społeczeństwo się zbyt wzbogaci, to tworzy się jakieś zamieszki, jakieś wojny, rujnuje się całe wielkie y, obszary y, ziemi Dzięki temu ciągle wstajemy od nowa. To jest takie zjawisko, które jest określane tytułem mit zbitej szyby, że jak się szybę zbije, to wtedy wszyscy zarobią. No nie, bo gdyby ta szyba nie była zbita, zrobiliby coś innego, coś, co posunęłoby tych ludzi do przodu. To jest znane wśród właśnie teoretyków ekonomii tej nowej, która jest oparta na bardziej nie tyle humanitarnych zasadach, ile na no po prostu zdrowym rozsądku, który rozdziela bieżącą nową wiedzę od tej starej, która ma trzymać ludzi w takiej czy innej niewoli. O tym wielu tutaj blogerów mówi, na czym to polega, jak to wygląda. No ale tak naprawdę jest, że ludzi niekoniecznie jest za dużo, Ludzie mają gdzie mieszkać, mają co jeść. Problemem jest z jednej strony i dystrybucja dóbr i z drugiej strony nieustanne tworzenie konfliktów, wojen, głodu, chorób i tak dalej, żeby to wszystko się kłębiło w takiej nie przebijającej się do żadnych wyższych poziomów problematyce. Jeżeli produkujesz cokolwiek na poziomie naturalnym, czyli hodowla, uprawa roli, las, siły natury, to dostrzegasz, że natura zawsze ma współczynnik dodatni. To jest jej zasada istnienia. Bo natura produkuje zawsze nadwyżkę, stabilnie. Jak tam zasiedlisz stado gdzieś tam w w ogródku, czy tam w ogrodzeniu czy na, nawet na wy, wolnym wybiegu, to zawsze za rok będzie tego więcej zawsze jest przyrost naturalny to zawsze w sposób całkowicie niezależny od twojej woli żebyś tylko tego nie zniszczył i zachował te minimalne warunki równowagi to zawsze będzie przyrastało. taka jest zasada natury to po prostu zawsze przyrasta. Podobnie działa społeczeństwo ludzkie. Z pokolenia na pokolenie buduje nowe warstwy bogactwa, zamożności, kultury. To się dziedziczy ze stulecia na stulecie, kolejne cywilizacje, istnieje postęp. No i przez te tysiąclecia widzimy, że ludzkość się ciągle pnie ku górze w swoim rozwoju społecznym, technologicznym, zamożności, tak? To jest rzecz absolutnie naturalna. Ale jakieś siły to wykorzystują przeciwko tej naturze i hamują ten postęp. I nie trzeba daleko sięgać, żeby znaleźć źródłowe materiały teoretyków, zarządzania i teoretyków armii, aby stwierdzić, że no, faktycznie ta siła natury, ją również możemy okiełznać i odpowiednio sterując osiągnąć doskonałe sterowanie porządku społecznego, żeby nastąpiła stabilna sytuacja społeczno-polityczna żeby tu nastąpił rozwój kastowy i ta kasta zawsze była zamknięta w sobie i te inne jej służyły no i to jest nasz ideo społeczeństwa doskonałego aby ono nigdy nie szło do przodu no bo wtedy to jest ta rewolucja, prawda jest zmiana porządku i znowu kto inny jest najważniejszy i tak dalej no to wszystko wiemy i to warto się temu przyjrzeć, bo zasada natury jest taka, że to samo się napędza z samego faktu istnienia. Bo jeżeli nie będzie szło do przodu, to umrze. No tak właśnie, takie są, takie są yy, odwieczne prawa yy, przyrody. I ktoś, kto to obserwuje, to widzi, że yy, takie proste właśnie sprawy mają teraz rację bytu jak najbardziej i myślę, że one znowu wrócą do łask, szczególnie wobec takich problemów gospodarczych, które nam tutaj rządziciele organizują systematycznie. Ciekawy to będzie czas, aczkolwiek groźny i niebezpieczny. Myślę, że jak to się mówi, przystosowani pożyją dłużej. To jest tytuł jednej z książek, którą kiedyś miałem w zakresie przyrodniczym, pokazującym możliwości różnych organizmów, głównie zwierzęcych, które polegały na obronie przed napastnikami, kamuflażu, wykorzystywaniu walorów terenowych, przyrodniczych itd. po to, ażeby zapewnić sobie i swoim bliskim, czyli potomstwu, jak najlepsze warunki do rozwoju i żeby zyskiwać tutaj kolejne strefy wpływów dla kolejnych pokoleń. Także taką tutaj może sentencją bym zakończył. Kiedy będzie audycja, nie wiem. Być może za tydzień, bo ja tak zasadniczo się na raz na dwa tygodnie ustawiałem, ale te wszystkie wydarzenia to praktycznie nie, nie pozwalają odetchnąć. Ciągle nas coś gna tutaj do jakiejś rozmowy, ponieważ te, te wydarzenia rzeczywiście są no, niecodzienne, bezprecedensowe, a za każdym razem myślę, że nie tylko antropolodzy, historycy czy ekonomiści mają niezłe używanie, ale każdy, kto krytycznie spogląda na otoczenie, na społeczeństwo, na gospodarkę, dostrzega, że pewne rzeczy no, dzieją się w sposób zupełnie wyjątkowy, czy to po raz pierwszy, czy to w nasileniu dotąd nie spotykamy. No, tematów nie zabraknie, proszę pana, bo wkraczamy no, już od dłuższego czasu, ale teraz to się jeszcze bardziej zagęszcza. W okres bardzo gorący, okres generalnych rozczarowań i no i tworzenie nowego porządku świata, proszę pana. Tak, i to tego właśnie sprzed lat, o którym czytaliśmy, właściwie sprzed lat od lat dwudziestych ubiegłego wieku, czyli przez równe sto lat już było to anonsowane a w, w okolicach późnego Reagana to już naprawdę często. Tak samo Reagan jak i Bush, starszy i potem młodszy, oni to wielokrotnie używali. Myślę, że i y, y, inni politycy z topowych tutaj pozycji I są takie właśnie w internecie, na YouTubie y, filmiki, które ten wyimek... Y, prezentują w różnych zlepkach różnych tutaj osób i naprawdę jest to taka gruba litania ważnych y, osób, które powtarzają te same słowa y, w wielu okolicznościach. No ale mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość, bo ten plan się nie zrealizuje. Ja tak podejrzewam, bo taką też mam nadzieję, a że jak wiadomo, jestem y, zwolennikiem rozwiązań apokaliptycznych, czyli szczęśliwych, tak z zasady, <śmiech> więc y, słucham z uwagą. No, nie zrealizuje się, to jest dobra część tego Ewangelii, a zła jest taka, że to będzie bolało. Tak, tak też podejrzewałem i od, od wielu, wielu lat mam takie y, właśnie y, przeczucie, czy wszyscy to przetrzymamy w dobrej kondycji i do, w dobrym samopoczuciu? Nie wiem. Natomiast będziemy się starać tutaj pokonać wszelkie przeciwności. godnością. Tak, no nie przetrwamy. Latach. Nie przetrwamy wszyscy niestety. I to już widać po, tym, po tych pierwszych fazach, po tych przygrywkach. To się tak po prostu nie da. A w najgorętszym w momencie trzeba będzie po prostu użyć środków drastycznych w obronie własnego życia i, yy, i przyszłości. I to się wydarzy. Więc wszystko przed nami i to się nie odbędzie jutro, ani w przyszłym roku, ale za Twojego życia. Więc będziesz Nestorem nowego pokolenia, które się z tego wyłoni. Czekaj, już dzisiaj Ci gratuluję <grywa> jako <grywa> dziadkowi nowej przyszłości, bo być może zasiągniesz w regionalnej, tam gminnej radzie starców, którzy będą wytacza, wytyczali nowe porządki. Obyś do tego czasu utrzymał pion i poziom <głos> i odpowiednio kierował ty, tymi działaniami, no bo większość z nas to przetrwa, ale niestety większość w formie upodlonej. Jeżeli się znajdziesz, mam nadzieję, w, w tej Rzeszy, która jeszcze może cokolwiek zdecydować sama, no to sam rozumiem, że na Tobie spoczywa wielka odpowiedzialność. Tutaj ja jeszcze bym wtrącił coś do naszych słuchaczy, którzy w dosyć stabilnym gronie nas słuchają, z dosyć dużą cierpliwością. Za wszystkie uwagi tutaj ja we własnym imieniu dziękuję. Zawsze należy się nad tym zastanowić, czy to przypadkiem nie ma Uzasadnienia, niemniej jednak wydaje się, że przez tyle audycji byliście Państwo w stanie zapoznać się z tym punktem widzenia, z taką argumentacją, no i także z oglądem rzeczywistości, który z tego wynika, bo inaczej widzi się świat, mając tego typu sprofilowane rozumowanie. Także doświadczenie czytelnicze, czy też weryfikacji faktów na podstawie nieco innych źródeł niż to powszechnie jest dostępne. Chociaż one wszystkie są dostępne dla każdego i każdy może je znaleźć, tylko musi na nie trafić, musi się tym zainteresować, musi tego chcieć. To, że Państwo nas słuchają w takiej liczebności to miło. Widać, że to stanowi jakąś tam dla Państwa wartość, chociażby rozrywkową, chociaż treści tutaj nie zawsze są rozrywkowe, nieraz to są kawały ciężkiej naprawdę i przybijającej informacji. Niemniej jednak natura człowieka jest taka, że po tych wszystkich ciężarach podnosi się i idzie do przodu. Przynajmniej ci, którzy mają taką wolę walki, przetrwania, życia w sobie i optymizm po prostu i humor, żeby z tymi wszystkimi przeciwnościami powalczyć. Jak już powiedziałem, natura tak działa, że jeżeli nie idziesz do przodu, to umierasz. No i my też musimy tą, tą drogą podążać. To przemowa była taka, co najmniej jakbyśmy mieli zrobić ostatnią audycję, a nie ma takiego zamiaru, to tutaj <śmiech> chciałbym zaznaczyć. Jakby zaraz miało, no nie rypnąć, tylko jeszcze gorzej wszystko. Natomiast e, e, nigdy tego wykluczyć nie można, bo wiadomo, że oszołomów na wysokich stanowiskach nie brakuje, którzy mają rozmaite e, dzikie pomysły. Niektórzy powinni być raczej w takich sanatoriach, gdzie się w takich białych fartuchach chodzi z rękawami związanymi do tyłu. No, ale oni też zajmują stanowiska wysokie, bardzo w różnych obszarach świata i, i robią takie różne dziwne fikołki, które są groźne dla naprawdę dużych grup ludzi na świecie. Więc no cóż, każdy się stara jak może, Każde orze, jak może, jak mówi przysłowie, więc i my róbmy w ten sam sposób. Z mojej strony to już mniej więcej wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. A to było praktycznie informacje od, od soboty do poniedziałku. Jeszcze z dzisiaj ze dwie. Także to tylko trz, trzydniowa porcja informacji. No, ale jeszcze zostawić sobie na przyszły tydzień. Nie, powiedziałem wszystko, do prawdy. Dlatego, że już mam takie sito, że zasadniczo uważałem do, do mniej więcej soboty, że się nic nie dzieje. Mm -hmm. <głos> tak z mojego punktu widzenia i przez, przez moje okulary. Tak to wyglądało w związku z tym, że tutaj rządziciele przyzwyczają nas do, do takich figur, że tutaj każda kolejna no, musi nieść ze sobą jeszcze większe zaskoczenie i, i wyjątkowość. To już jesteśmy trochę znieczuleni na te wszystkie wybryki. Nie wystarczy ukraść 15 miliardów. Trzeba jeszcze się rozebrać i potańczyć na linię. To miałeś na myśli? No i mieć ciekawą fryzurę. Bo inaczej się nie wygląda scenicznie. Ja już nie będę opowiadał, jakie tam orgie się odbywają na Hawajach. W domku wynajętym przez, przez firmę, notabene przez mamusię, która to kupiła do fundacji za pieniądze z darowizn. No, bagatela, 40 baniek. No to pensjonacik... Z pokojami na pewno za to da się wystąpić. Ale firmowymi to miało za zadanie y, umieszczenie y, y, personelu zarządu. <ścoughs> A tak faktycznie, no to hmm. y, socjologia mówi poliamoria. To jest taki termin właśnie, że każdy, każdy z każdym tak, tych, a, ale jak już jesteśmy przy ciekawostkach y, takich y, obyczajowo politycznych, to mam jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedziałem. No, no. Muszę to załadować, bo, bo to jest be. po prostu cukierek taki. Aha. W związku z wyborami w Izraelu y, był tam taki pan. Ben Gwir, jego nazwisko, to jest bardzo osoba ciekawa, ja o niej wspominałem już o tym panu, <śmiech> traktowany jako super ekstremista, ale w związku z tym, żeby mu jakoś pomóc ulżyć w tej pozycji, dwóch ultranacjonalistów postanowiło założyć nową partię polityczną, a żeby go oskrzydlić od jeszcze bardziej prawicowej strony, po to, żeby mu nie było smutno i żeby on mógł jednak zdobyć jakiś elektorat, ponieważ był absolutnie zaburtą. Teraz już nie jest. Są jeszcze To takie zdjęcie Posyłałem. nie wiem czy pamiętasz takich dwóch panów razem z nim. No i oni założyli we trzech tą partię. No widzisz, czyli że ekstremista przestał być ultrasem, bo jeszcze są bardziej ekstremistyczni, ekstremiści poza nim no? on stał się y, obecnie człowiekiem głównego nurtu tak całkiem wprost centrysta co, tak. więcej, co więcej klimaty w ocenie nowego rządu są takie bardzo dosyć mieszane, szczególnie jeżeli chodzi o diasporę amerykańską wiele rzeczy się tam nie, nie podoba no i społeczeństwo zaczyna sobie zdawać sprawę, że taki rząd wywoła ogromną niechęć Izraelczyków o innym spektrum politycznym. Za to, że zamierza utrwalać wykluczenie ultraortodoksów, tych młodych, którzy nie chcą służyć w wojsku. Za to mają pomysł na pełnoetatowe studiowanie szacownych pism na koszt Dobre. państwa. Oraz ideologi, godzin, tak? ideologii. Tak? Ideologii gender. Tak, tak, tego ideologii gender dż też nie toleruje w żadnym zakresie. No i jeszcze tutaj chodzi o rodziny tych szacownych, jakby to powiedzieć, myślicieli. To są bardzo wielodzietne rodziny, które... U, uczeni to, to, to... w mają co najmniej jedną żonę i dwanaście dzieci. No to jest normalne. Ale oni są uczeni w piśmie właśnie na koszt podatników. I tutaj <śmiech> tak więc spór się pojawił, bo oni się tak uczą. Oczywiście zapamięta, ale przez całe życie. W związku z tym to zajmuje naprawdę dużo czasu, żeby to wszystko pojąć. I koszty też są wielkie. W związku z powyższym jest już pewien sprzeciw proforma, zanim to wszystko nastąpi, a właśnie taki ultraprawicowy rząd ma powstać, jak się nazywa, najbardziej bezkompromisowy ideologiczny w, nie w historii Izraela, no chyba od jakichś pięciu tysięcy lat. No ja nie wiem, co z tego wyniknie. W każdym razie jest tam także taki akcent imperialistyczny, bo idea wielkiego Izraela jest dosyć stara w związku z powyższym działacze tych radykalnych partii mają na myśli, żeby wszystkich nielojalnych obywateli po prostu wyrugować z kraju i pozbyć się ich. Niech sobie spakują walizki i wyjadą. Poza tym zaanektować i zachodni brzeg Jordanu i także wzgórze świątynne tak, ażeby tylko mieli no, do tego Żydzi dostęp. Jak daleko to są idące jeszcze plany, trudno powiedzieć, niemniej jednak dominuje tam właśnie ta idea wielkiego Izraela. Czyli przewidujesz wojnę między beretami pustynnymi, a kapeluszami, tak? Tak, to jest znane już od dawna że przede wszystkim ta diaspora amerykańska podlega zupełnemu rozdźwiękowi, bo oni idą w stronę lewicową, natomiast sami Izraelici w prawicową, a tu mamy jeszcze skraj skrajnych nacjonalistów, że tak powiem, zwolenników państwa religijnego, bo to też się pojawiło, Teraz Lapid bardzo często podnosi takie zagadnienie, że tworzy się państwo zupełnie wyznaniowe, na co właśnie rabini zaawansowani mówią, że to nie przeszkadza prywatności żadnej. Mogą mieć swoje elementy prywatności nadal zachowane, ale państwo byłoby tutaj troszkę wyznaniowe, że tak powiem. Także jest wesoło pod tym względem. Jest to tygiel kulturowy w tym momencie zupełnie podpalony i te wszystkie zjawiska są po prostu no, bezprecedensowe w społeczeństwie. Szczególnie młodzi ludzie mają tutaj lekką trwogę czym to się zakończy, bo, bo, bo nie, wiedzą, nie wiedzą. Nikt właściwie nie wie na czym to polega. Na razie te rozmowy koalicyjne są dosyć... Yy, zaawansowane, ale bezskuteczne. No to ja mam taką prywatną obserwację, że coś skończy się paroksyzmem prowadzącym ee, na skraj odchłani. Także albo oni zwyciężą całą resztę świata, albo cała reszta świata zwyczajnie ich zadepcze. Wybierz swoją opcję Państwo też niech wybiorą. I prawdopodobieństwo, że tak powiem statystyczne, jak to się odbędzie w wielkim resecie. Ja żywię głębokie obawy o dalsze losy tego tego no jak to nazwać, to, to właściwie to chyba jest takie Regionalne zoo, takie, taki specjalny ośrodek dla ludzi określonych, specjalnych wymagań, no bo biorąc pod uwagę liczby i, i struktury społeczne sąsiadów, no to jest to raczej wybryk natury, tak? No, można zacytować tutaj osobę już wielokrotnie wspominaną, czyli Kissingera, który pewnego razu powiedział, że za 10 lat tego obszaru politycznego nie będzie. Coś jest na rzeczy, coś on tam wiedział. Ten czas zasadniczo minął właśnie nie tak dawno. No i kto wie... Parę miesięcy temu właśnie, tylko że tego typu prognozy to się wiadomo wypowiada z, z dosyć dużą dozą niepewności, bo to nie są aż tak numerologicznie ustawione historie. To są wieloprocesowe zależności i jakaś tam wizja może czyjaś być wywołania takiej czy innej wojny, czy potyczki, czy tam problemów różnego kalibru. Niemniej jednak ten... Synchron z planem nieraz odbiega i to znacząco, my jesteśmy tego świadkami, przecież przewidywaliśmy dużo wcześniej różnego typu problemy, które następują dopiero teraz, mają opóźnienie kilku miesięcy. Niemniej jednak one następują nieuchronnie, co jest nieco martwiące i przerażające. Wolałbym, żebyśmy się mylili zupełnie. Jednak nie mylimy się zupełnie, mylimy się trochę, mylimy się co do czasu, co do momentu lub kolejności wydarzeń. No ale niestety widać, że ten plan główny kroczy sobie powolutku na z góry upatrzone pozycje. No, będzie wesoło. Skansen zwyczajnie szlak trafi. No ceny właśnie wymagają ciągłego zasilania. Jeżeli to zasilanie się kończy, no to wtedy jest problem. Natura zwycięży, to. ale nie będzie to wesołe. Broń Boże, nie będzie to takie to, śmieszne. No bo sam rozumiesz, że wynaturzenie już. Jezus jest już tak głębokie, no, że bez bolesnych ofiar nie sposób dojść do normalności. I ta normalność zostanie osiągnięta właśnie kosztem tych głębokich wyrzeczeń. Dotychczasowy program, dotychczasowy porządek jest sprzeczny z naturą. Jest po prostu jej przeciwny a doszedł już do takiego kuriozum, że chce tę naturę zdelegalizować i jej zaprzeczyć. Całkowicie. Nie będę Ci przytaczał przykładów, ale widzisz je codziennie na ulicy. Tak, to może tego już nie będziemy rozwijać. Każdy myślę, że jest w stanie sobie wyobrazić te zjawiska, które, które go dziwią, trwożą, niepokoją i denerwują najzwyczajniej. Dlatego, że proces wychowania, który odbieraliśmy przez lata i nasze dzieci też staramy się wychować w tym modelu, Posiada pewne zdefiniowane wartości, które są trwałe, które są słuszne, skuteczne i prowadzą do dobrych pokoleniowo skutków. Natomiast inne rzeczy niekoniecznie, niektóre bardzo szybko prowadzą do, do w ślepy zaułek, Co tu dużo mówić i no, natura tego typu rzeczy w dziejach różnych cywilizacji odpowiednio taksowała no, z, że tak powiem, z wiadomym skutkiem. Tam, gdzie nie było tej zgodności, no to po prostu takie społeczeństwa się rozsypywały z wielu, wielu powodów. To oczywiście nie na dziś jest temat, ale no taka jest prawda. No, mamy obydwaj na myśli pana Juwala. Juwal to jest nasz idol. A ten to jest dopiero Juwal. Horori. -y. On Także... ma więcej zresztą przy tych przydomków. Harakiri i tak dalej. Ja tak sobie tylko jego obejrzyj. To jest kwintesencja tego starcia, przed którym stoimy. Jest ono nieuchronne, nieuniknione i są tylko dwa rozwiązania. Albo my, albo horori. <grym> Wiadomo, każdy, kto posiada odrobinę woli przetrwania, to odpowiedź jest prosta. Co należy robić i jak się przed tym bronić? My tutaj w szczegóły techniczne nie będziemy wchodzić, bo to nie ten moment. Natomiast tak wydaje mi się, że to jest takie ideologiczne domknięcie tego dzisiejszego kawałka historii, która się rozgrywa wokół nas. Co prawda to tylko parę dni, ale w, w osadzeniu dziesięcioleci. Także tutaj mi kotek się sygnalizuje. Że żeby to było słychać, czy nie? <śmiech> też potwierdza. W każdym razie, bo jak to wiadomo, zwierzęta jednak stara się żyć w zgodzie z naturą i w zgodzie z naturą także umrzeć. Bo teraz mamy też przykłady umierania nie w zgodzie z naturą bo różne teraz nowe pomysły się wzięły, a to kompostowanie, a to jakieś zastrzyki, a to coś tam jeszcze. Podłączanie krematorium do sieci centralnego ogrzewania miejskiego. No, Sami Państwo też widzicie, bo my to widzimy już od dawna. Jest to powariowane. No, to ogórki, z babci, życzymy <śmiech> smacznego co, wolę, wolę, jeżeli już o to chodzi, o takie przemiany termodynamiczne, to da się również zrobić z kogoś diament to są specjalne takie chodzi po prostu o strukturę węglową zostaje węgiel po spopieleniu, to podlega odpowiedniemu ciśnieniu, temperaturze i robi się struktura krystaliczna, którą można sobie najzwyczajniej obrobić w brylant Proszę bardzo. Takie były też mody. Nie wiem, czy one są jeszcze aktualne w dobie wielkiego resetu, czy, czy diamenty z osób zmarłych są nadal produkowane, ale były takie techniczne możliwości. Był taki chyba jeden agregat gdzieś na świecie, który umożliwiał tego typu historię parę lat temu. Także ten. No może tym zakończę. <gry> Jak to się nazywać? No. Okej, okay, dobra. Eee, proszę Państwa, skończyliśmy transmisję. Na naszej antenie wystąpił znany działacz opozycji antykomunistycznej, antywirus. Towarzyszy mu szanowny Zezoro, który się niniejszym kłania, naciska guzik czerwony i. Czasem do... Do... do usłyszenia. Hmm.